Historii. Ogień średnicy dwudziestu sążni. Relacja historyczna z Rosji z 1663 roku. Fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. 1663 rok. Rosji panuje wówczas drugi władca dynastii Romanowych, Aleksy. Władzę swą rozciąga od Dniepru aż po Amur. Nic więc dziwnego, że w tak olbrzymim państwie najbardziej nawet niezwykłe lokalne zdarzenia giną bez echa. Dopiero dwa wieki później, w 1842 roku, opublikowana zostaje w czwartym tomie aktów historycznych zebranych i wydanych przez Komisję Archeologiczną pod paragrafem 170, niesamowita wręcz informacja, o meteorach, które ukazały się w białozierskim powiecie. Oto jej dosłowny tekst. Waszej wysokości, archimandrycie Nikicie, waszej wysokości, starcowi Matwiejowi, waszej wysokości, starcowi Pawłowi i waszym wysokościom, starcom klasztoru Świętego Cyryla, wasz, wasze wysokości, pokorny sługa i wasz Korżewskoj, śle czołobitny pokłon. Chłop wsi Mysy, Liewka Fiedorow, opowiadał mi... W tym oto roku 171, chodzi tu zapewne o rok 7171 od tworzenia świata, który odpowiada rokowi 1663, w sierpniu, w dzień 15, w sobotę, w powiecie białozierskim w gminie ropozierskiej zebrał się na mszy w parafialnej cerkwi tłum wielki z okolicznych majątków i włości. W onym czasie w niebiesiech powstał szum wielki i mnogość ludzi z cerkwi na schody wyszła. I ów, stanął także na schodach i widział objawienie Boże. Z zimowej strony, to jest z północy, w jasnych niebiosach, nie z żadnej chmury, pojawił się wielki ogień i szedł na południe poprzez jezioro nad wodą na wszystkie strony Sążnice 20 albo i więcej. Jeden Sążeń to około 2 metrów, średnica więc zjawiska wynosiła ponad 40 metrów. A za tym ogniem dym silny, a z przodu jego również na 20 sążni, szły dwa takoż ogniste płomienie. I ten wielki płomień i te dwa małe znikły. Tenże sam ognisty płomień pojawił się raz drugi nad jeziorem, w miejscu gdzie przedtem przepadł i przeleciał z południa na zachód z pół wiorsty. Jedna wiorsta to około 1066 metrów. W tenże sposób i znów skazł. Po raz trzeci tenże ogień ukazał się w straszniejszej wielkości niż za pierwszym razem i znikł zachodząc na zachodzie. A stał ten ogień nad jeziorem Roboziero nad wodą chyba półtorej godziny. A jezioro to wzdłuż ma dwie wiorsty, a w poprzek około wiorsty. Popłynęli łódką chłopi, ale od tego ognia płomień palił i nie dopuścił bliżej. A w jeziorze tym i do dna było jasno i w wielkiej głębinie. Pośród jeziora dno głębokie na cztery sążnie, a ryba od płomieni uciekała do brzegów. Wszyscy oni widzieli. Przez jakie miejsca ogień szedł, wodę paliło, a na jej powierzchni pojawiła się nitordza. A ja, wasz pokorny sługa, śpiesznie posłałem o tym duchownym w gminie robozierskiej, a oni do mnie przysłali list, że takież samo dziwo w tym dniu było u nich. Aby całkowicie jednak sprawę robozierskiego dziwu zamknąć, Trzeba wspomnieć, jak ustosunkowała się do tego zjawiska, wprawdzie dopiero po małych trzech stuleciach, oficjalna astronomia. Oto w wydaniu w Piotrogrodzie, obecny Petersburg, w roku 1915 pracy pod tytułem Zjawiska astronomiczne w kronikarstwie rosyjskim. Astronom nazwiskiem Sviacki pisze dosłownie Wybuch aerolitu, tak nazywano na swego czasu meteoryty. 15 sierpnia 1663 roku Najwidoczniej nastąpił na południowym zachodzie, między rankiem a południem, przy ładnej pogodzie. Dwie jego części przeleciały w kierunku południowym nad jeziorem, trzecia i czwarta spadły po stronie zachodniej. Samym czytelnikom już pozostawiam oceny wyraźne niezgodności faktów przytoczonych przez naocznego świadka i odpowiednio potem spreparowanych dla, w cudzysłowie, naukowej interpretacji. Była to relacja historyczna zaczerpnięta z książki Lucjana Nasnicza Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Czytał Ivelios